Wibracja 92. Jestem bezpieczny. Poczucie bezpieczeństwa jest bardzo ważne. Twoja dusza jest wieczna, nigdy nie doznasz krzywdy. Dzisiaj upomnij się o swoje bezpieczeństwo. Wibracja na dziś. Jestem bezpieczny. Moja dusza jest wieczna. Jestem zdrową jednością. Podziel się wibracją, nic nie powstrzyma światła mojej duszy.